Jak nie stracić swoich najlepszych pomysłów? Jeżeli jesteś osobą kreatywną, to pewnie zauważyłeś lub zauważyłaś, że najlepsze pomysły rzadko przychodzą w stosownych momentach. Jest ich dużo i to jest bardzo ciekawe. Jeżeli nie masz jakiejś struktury, według której porządkujesz te pomysły, to one ci zaśmiecają. To tak jakby do komputera ciągle wgrywać nowe pliki, nowe, nowe, nowe, nowe, w końcu on się przeciąża. Więc jakie jest takie sześć zasad, co zrobić, żeby nie stracić swoich najlepszych pomysłów? Zasada numer, numer jeden. Notuj swoje pomysły. Po prostu je notuj, czy w formie elektronicznej, czy pisząc na jakichś kartkach, w jakikolwiek sposób chcesz, ale notuj. Nie pozwól tym pomysłom odejść. Możesz powiedzieć, ale tych wiele tych pomysłów nie jest wartych uwagi. Moje doświadczenie jest takie, że 90 parę procent pomysłów nie jest warte uwagi, ale dla tych kilku procent... Warto poświęcić uwagę, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jeżeli nie, one nie wyjdą z Ciebie na zewnątrz, to będą zamulać Ciebie, będą w Tobie pracować, będziesz miał poczucie niezamkniętych pętli, mówiąc psychologicznie, czy niedokończonych spraw i będzie trudno Ci funkcjonować w normalny sposób. Jak zapiszesz, to z Ciebie wyjdzie. Drugie. Segreguj pomysły. To było coś, co po prostu zmieniło totalnie moje życie. Ja miałam te pomysły, miałam te kartki, potem je dzieliłem na taki pomysł, na taki, na taki, na taki, na taki aż kiedyś wyczytałam genialną myśl. Podziel wszystkie pomysły tylko na dwie kategorie. Pierwsze, zasoby, czyli ktoś mówi, czytałem fajną książkę, ja sobie zapisuję i wrzucam, do, ja dosłownie mam takie, e, u, siebie, u siebie w biurze takie miejsce, gdzie mam napisane zasoby i tam wszystkie te kartki z zasobami wrzucam. Drugi, ta, druga kategoria do segreguj to są pomysły do zrealizowania. I to mi naprawdę pomogło. Jak miałem za dużo tych spraw podzielone na mnóstwo kategorii, gubiłem się w tym, a tak mam tylko dwie. Zasoby do wykorzystania na kiedyś i pomysły do zrealizowania na kiedyś. trzecia rzecz. Przeglądaj. Te dwie, dwa pierwsze sprawiają, że zamykasz pętle, czyli wychodzą z ciebie te pomysły, nie obciążają cię, nie przeciążają cię. Natomiast, żeby te pomysły wykorzystać, trzeba przeglądać. Taki rytm między raz w tygodniu, a raz w miesiącu musi znaleźć swój rytm, którym przeglądasz zasoby i przeglądasz pomysły i decydujesz, co z nimi robisz. Jedna z ważniejszych rzeczy. Realizuj pomysły. Dlaczego? Ponieważ... Osoby bardzo kreatywne mają mnóstwo pomysłów, i przez to, że mają ich mnóstwo, są czasami skłonne do tego, żeby żyć tak z głową w chmurach. Myśleć: o, Mam tyle pomysłów, i mam tyle pomysłów, i tyle mam pomysłów, i tyle mam pomysłów. I co z tego, że masz tyle pomysłów, jeżeli żadnego nie realizujesz? Realizuj. Z mojego doświadczenia wynika, że między 3 a 5 pomysłów naraz. Możesz powiedzieć: Ale czemu nie jeden pomysł? Prawdopodobnie, jeżeli jesteś osobą bardzo kreatywną, bardzo innowacyjną, to jeden pomysł będzie dla Ciebie za mało. I tak znajdziesz sobie jakiś inny albo uciekniesz w poboczne zajęcia. Więc trzy do pięciu pomysłów, które ogarniasz i nie przeczy to wcale temu, co powiem teraz. Skup się. Skup się na jednym kierunku przez rok. Możesz powiedzieć, ale jak, trzy pomysły, jeden kierunek? Tak, jeden kierunek i tutaj mogą być trzy pomysły. Na przykład, piszesz bloga. Piszesz książkę, nagrywasz podcasty, nagrywasz wideo, robisz wystąpienia publiczne. Pięć pomysłów, ale w jednym kierunku koncentracji. Dla osób kreatywnych, jak przez rok, jeden kierunek. Widzisz, musisz się skoncentrować, bo inaczej będzie z tobą tak, jak się mówi o muzykach. Żył z muzyki, umarł z nędzy, bo zabrakło mu pieniędzy. Więc jeżeli się nie skoncentrujesz na jednym jasnym kierunku i realizujesz go na kilka różnych sposobów, to prawdopodobnie... Rok minie, a ty ciągle będziesz z głową w chmurach, w wielu pomysłach i będzie tak, jak widziałem, jakiś rysunek mleczki, gdzie jeden król pokazuje drugiemu królowi taką galerię obrazów i mówi, a to są wszystkie bohaterskie czyny, których bym dokonał, gdyby tylko mi się chciało. I ostatnie, rozliczaj się. Miej kogoś, kto będzie Cię prowadził. Jeżeli, jeżeli jesteś osobą bardzo kreatywną, prawdopodobnie trudno Ci będzie utrzymać kierunek, trudno Ci będzie realizować te 3 do pięciu y, sfer, w których y, utrzymujesz jeden kierunek, ale na pięć sposobów to realizujesz. Jeżeli masz kogoś, kto Cię będzie prowadził, kto będzie weryfikował Twoje pomysły, to pomoże Ci skanalizować Twoją energię, Twój potencjał i go po prostu wyzwolić. I ostatnia rzecz, jeżeli to wszystko robisz, to co jakiś czas świętuj. Po prostu miej duże świętowania, kiedy minie rok i zobaczysz perspektywę, co osiągnąłeś w ciągu roku, mniej małe, na przykład miesięczne, ale świętuj. Jeżeli coś było warte Twojego wysiłku, jest też warte Twojego świętowania.